A dzisiaj minęło już 6 lat. Nigdy jeszcze nie opowiadałem tej historii. Moi koledzy cieszyli się bardzo z mego powrotu. Byłem smutny, lecz mówiłem im to zmęczenie. Teraz trochę się pocieszyłem, to znaczy jeszcze nie zupełnie... Lecz wiem na pewno, że wrócił na swoją planetę, ponieważ o wschodzie słońca nie znalazłem jego ciałka. Nie było ciężkie to ciało i bardzo lubię słuchać nocą gwiazd. To tak jak pięćset milionów dzwoneczków. Ale zdarzyła się rzecz dziwna. Zapomniałem dorobić rzemień do kagańca, który narysowałem małemu księciu. Nie będzie mógł go nałożyć barankowi. Pytam nieraz siebie, co dzieje się na jego planecie. Możliwe, że baranek zjadł róże. Czasem mówię sobie, że na pewno nic się nie stało. Mały książę przykrywa róże na noc szklanym kloszem i dobrze strzeże baranka. Wtedy jestem szczęśliwy. I wszystkie gwiazdy śmieją się pogodnie. A czasem mówię sobie, od czasu do czasu zapomina się o obowiązkach i to już wystarczy. Zapomniał wieczorem zakryć róże szklanym kloszem albo baranek cicho wyszedł ze skrzyni w nocy. I wtedy gwiazdy toną we łzach. Tu kryje się wielka tajemnica. Dla was to, że jak ja kochacie małego księcia, nie ma w świecie poważniejszego zagadnienia niż to, czy gdzieś, nie wiadomo gdzie, baranek, którego nie znacie, zjadł róże, czy nie. Popatrzcie w niebo, Zapytajcie, czy baranek zjadł róże. Tak, czy nie? Zobaczycie, jak cały świat zmieni się dla was, a żaden dorosły nie zrozumie nigdy, jak wielkie to ma znaczenie. Dla mnie to najpiękniejszy i jednocześnie najsmutniejszy obraz świata. To ten sam obraz, który jest na poprzedniej stronie, lecz narysowałem go jeszcze raz, abyście dobrze zapamiętali to miejsce, w którym zjawił się na ziemi i znikł mały książę. Przyjrzyjcie się uważnie, abyście mogli rozpoznać ten krajobraz, jeśli któregoś dnia będziecie wędrować przez afrykańską pustynię. A jeśli kiedyś znajdziecie się w tym miejscu, nie śpieszcie się, błagam was. Zatrzymajcie się na chwilę pod gwiazdą. Jeśli przyjdzie do was śmiejące się dziecko o złotych włosach, nieodpowiadające na pytania, zgadniecie, kto to jest. Nie zostawiajcie mnie wtedy w moim smutku. Bądźcie tak mili. I napiszcie mi szybko, że wrócił.